To są informacje Polskiego Radia 24. Napad na konwój z pieniędzmi we Wrocławiu. Policja szuka sprawców. Ponad 50 zarzutów liczy wstępny wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Papież po wizycie w Algierii mówi o budowaniu wspólnoty i szacunku mimo różnic. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec. Zapraszam. Obława po napadzie na konwój z pieniędzmi we Wrocławiu do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Lwowskiej i Pereca, mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.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 Nawet ludzie o różnych przekonaniach i wyznaniach mogą żyć razem w pokoju, mówił papież na pokładzie samolotu z Algierii do Kamerunu. Leon XIV przekonywał, że właśnie takiego świadectwa potrzebuje świat. Powołał się przy tym na nauczanie św. Augustyna, założyciela zakonu, do którego należy. Było dla mnie szczególnym błogosławieństwem móc wczoraj być w Annabie, podzielić się z Kościołem i światem wizją św. Augustyna, poszukiwania Boga i zmagań w budowaniu wspólnoty, dążenia do jedności wszystkich narodów szacunku dla wszystkich pomimo różnic. Papież jest już w stolicy Kamerunu. W piątek odprawi msze w duali. Wyreżyserowanie lalki to spełnienie marzeń, mówi Maciej Kawalski. W Warszawie odbyło się spotkanie z twórcami nowej adaptacji powieści Bolesława Prusa.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 Stanisława to oczywiście, że przede wszystkim lęk, czy Jadam dam radę i że wszyscy mają swoje wyobrażenia i myślę sobie, no ale dobrze, no kiedy jak nie teraz, następna lalka za 50 lat. W postać Ignacego Rzeckiego wcielił się po blisko 20 latach nieobecności na planie filmowym Marek Kondrat, a Izabelę Łęcką miłość Stanisława Wokulskiego zagrała Kamila Urzędowska. Witold Banach, Polskie Radio. W kinach nową lalkę będzie można oglądać od 30 września.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 5 minut po godzinie 20:00 Wieczór w Polskim Radiu 24. Sygnał trochę rozmarzony i bardzo spokojny, ale za moment będzie dynamicznie. Tomasz Kowalczyk, dobry wieczór. Dobry wieczór. Oj, bardzo dynamicznie. Prawda? I, dzisiejsza... I ta dynamika będzie rosła jak uchiczkoka. Zacznie się od trzęsienia ziemi, a napięcie będzie rosło. No właśnie. I ta dzisiejsza rozmowa, ta, którą przygotowałeś, ta, którą przeprowadzisz, pokazuje mi, że m, chyba pewnych rzeczy o sporcie jeszcze nie wiem. Tak, my też dowiemy się pewnie dużo ciekawych rzeczy. Możemy bo... teraz zdradzić, o jakiej dyscyplinie będziesz dziś mówił? Tak, będzie piłka nożna, bo oczywiście zapowiemy to półfinały, znam. ćwierćfinały ligi mistrzów. Będzie też snuker, bo będziemy mieli pierwszego Polaka, który wystąpi w mistrzostwach świata. Te dwie znasz, a High znasz? Mm, mm, mm. A to się dowiesz słuchając audycji magazynu sportowego. Masz Kowalczyk. Jeszcze raz dobry wieczór. Zaczynamy od skrótu najważniejszych informacji dnia. Za niespełna godzinę na stadionach Allianz Arena i The Emirates rozstrzygną się losy awansu do półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Monachium Bayern stanie przed szansą wyeliminowania Realu Madryt, broniąc sensacyjnej zaliczki 2-1 do 1 wywalczonej na Santiago Bernabeu po bramkach Harego Keina i Luisa Diaza. Królewscy zmuszeni są do odrabiania Strat zapowiadają walkę o odwrócenie losów w dwumeczu, co czyni to starcie zdecydowanie hitem wieczoru. A były reprezentant Polski, w przeszłości piłkarz hiszpańskich klubów Roman Kosecki stawia na Bayern. Ja pokazujesz swoją taką niestabilność formy trochę i zaskakuje czasem na to, co zrobił z Manchesterem City, to stać ich na pewno wyeliminować. Jest też Bayern Monachium, ale nie są. Bayern jest tak rozpędzony i jeszcze gra u siebie, te schematy gry, ta szybkość też, granie i tam. No myślę, że jednak Bayern jest naprawdę zdecydowanie faworytem w tym spotkaniu. Równolegle w Londynie Arsenal podejmie Sporting Lisbona. Kanonierzy są w komfortowej sytuacji po wyjazdowej wygranej 1-0, ale Portugalczycy nie mając nic do stracenia zapowiadają agresywną grę o pełną pulę. Były reprezentant Polski Paweł Kryszałowicz stawia jednak na Arsenal. Arsenal grał u siebie to przede wszystkim, dwa wygrał na wyjeździe w bramce w, w ostatniej minucie, po w ostatniej minucie, więc myślę, że chyba lekka przewaga 60 do 40 dla Arsenalu. Także ja myślę, że to Arsenal powinien sobie poradzić. Początek obu spotkań o 21. Arkadiusz Milik doznał kolejnej kontuzji podczas treningu. Napastnik Juventusu Turyn naderwał mięsień dwugłowy w prawym udzie. Informacje o urazie przekazała włoska agencja ANSA. Polski piłkarz, który niedawno wrócił do gry po niemal dwuletniej przerwie, za 10 dni przejdzie szczegółowe badania medyczne. Dopiero wtedy poznamy dokładną datę jego powrotu na boisko. Iga Świątek gra z Niemką Laurą Ziegemund w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Stuttgarcie. To pierwszy występ Polki pod okiem nowego trenera Francisco Rodzia i Polka w pierwszym secie prowadzi 3-1. do A Jan Zieliński awansował do drugiej rundy Debla w turnieju tenisowym w Monachium. W spotkaniu pierwszej rundy Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson wygrali z Austriakami Aleksandrem Erlem i Lukasem Meidlerem 6-4 6-7 i 10-6. Następnymi rywalami Polaka i Brytyjczyka będą Brazylijczycy Orlando Luz i Rafael Matos. Siadkarki Dewelopresu Rzeszów pokonały Budowlanych Łódź 3 do 0 w pierwszym finałowym meczu o Mistrzostwo Polski. Rzeszowianki wygrały zdecydowanie w setach do 12, 20 i 14. W rywalizacji do trzech zwycięstw jest zatem 1 do 0 dla Developresu. A za chwilę w naszej audycji o Snookerze. W naszym magazynie porozmawiamy teraz o snukerze, a w studiu Grzegorz Nowaczyk, który zjadł zęby na snukerze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jeszcze trochę mówię, jeszcze te zęby w miarę jakoś się trzymają. Potwierdzam, wszystko jest w porządku. A rozmawiamy nie bez powodu, bo Antoni Kowalski, pierwszy Polak w historii, zagrał w Mistrzostwach Świata w snukerze. Awansował wczoraj, powiedzmy, gigantyczne. Sukces naszego zawodnika. Tak, no naprawdę to jest osiągnięcie, którego ja bym się nie spodziewał. Jeżeli ktoś powiedziałby mi kilka lat temu, że będziemy mieli Polaka w turnieju głównym Mistrzostw Świata, to raczej bym nie uwierzył w to i kazał tej osobie raczej zastanowić się nad tym, co mówi i tak dalej. Ale były bo... takie przebłyski, bo mieliśmy też jed... jeszcze jednego młodego zawodnika, którego talent kilka lat temu też rozbłysło, no ale on w Mistrzostwach Świata nie, nie zagrał. Tak, no mamy tych młodych zawodników. Kacper, Kacper Filipiak był jednym z zawodników, którzy był w main tourze, czyli w tym profesjonalnym gronie, ale jak szybko się w nim znalazł, tak szybko też z niego wypadł. Teraz mamy tych trzech zawodników w profesjonalnym gronie, między innymi Antka Kowalskiego, no i to, co on zrobił, to jest coś nie niesamowitego w skali nie tylko naszego kraju, ale też całego europejskiego snukera, bo nieczęsto zdarza się, żeby z kraju, w którym ten snooker nie jest aż tak popularny, ktoś dostawał się do Mistrzostw Świata, do Crucible Theatre, gdzie te mistrzostwa od lat są rozgrywane. Miejsca magicznego dla fanów snukera i też dla wszystkich zawodników, którzy grają w te dyscyplinacje. Linę, więc naprawdę jest to rzadkość i coś, czego się nie spodziewaliśmy, coś wspaniałego dla wszystkich fanów tej dyscypliny, ale też dla Kowalskiego, który oprócz tego, że dostał się do Mistrzostw Świata, zapewnił sobie też to, że w przyszłym sezonie będzie nadal w gronie profesjonalistów. Tam o tym decydują punkty rankingowe. Te punkty rankingowe, które Kowalski musiał zbierać przez cały sezon, nie był tego pewny, czy w tym gronie profesjonalistów zostanie. A dzięki temu, że w kwalifikacjach zdobywał następne punkty, to właśnie zapewnił sobie to, że w przyszłym sezonie też będzie występował w tym main tourze. W ostatniej decydującej rundzie eliminacji pokonał Jamiego Jonesa. Jak wyglądał ten pojedynek? No naprawdę był to zacięty mecz. Niektóre spotkania w tych kwalifikacjach mistrza Świata kończą się takimi wysokimi wynikami, bo nie wszyscy zawodnicy są przyzwyczajeni do rozgrywania aż tak długich spotkań. Tutaj gra się do 10 wygranych frame'ów, więc takie sytuacje Dodajmy, zdarzają że się. że w meczu o Mistrzostwo Świata jest to chyba do 19, i gdzie to jest już naprawdę długi tak, To jest maraton. te 10 dwudniowa cztery sesje, tak? tak te 10 frame'ów zdarza się przy jakiś dużych turniejach, przy finałach tych dużych turniejów, że do 10 frame'ów są rozgrywane mecze i to jest naprawdę rzadki przypadek, a tutaj już w kwalifikacjach są rozgrywane takie spotkania, więc naprawdę trzeba mieć dobre zdrowie i też koncentrację zachować przez tak długi czas. W tym spotkaniu z Jamie Jonesem Kowalski Przyznawał już po tym meczu, że też tracił tę te koncentrację, że były takie momenty, kiedy on się poddawał. No ale w tak długim meczu można się też podnieść. Na początku Kowalski prowadził kilkoma freymami, potem to prowadzenie tracił, potem znowu je odzyskiwał. No i z tej sinusoidy wyszedł wreszcie zwycięsko, wygrał 10 do 8. Powiedzmy troszkę więcej o naszym młodym zawodniku. 22 lata zielonogórzanin i słychać było jego nazwisko już kilka razy. Gdzieś pukał jednak do tego wielkiego snookera, bo już kilka ładnych lat temu pierwszy raz usłyszeliśmy to nazwisko. Tak, ja pamiętam jak pierwszy raz go spotkałem. Miał wtedy... 14 może 15 lat razem jeszcze z tatą jeździł na różne turnieje snookerowe eee, i to był taki towarzyski turniej w Gdyni rozgrywany gdzie przyjechali zawodnicy Gdynia z, Open Tak dokładnie z tego wielkiego świata snookerowego wtedy dla nas e, tacy mało osiągalni też e, dla Antka wtedy guru snukera e, gdzie on mógł z nimi trochę porywalizować się w tym towarzyskim turnieju i tam z tatą się jeszcze przechadzał i no nie zapomnę tego małego chłopaczka, który już prezentował się całkiem nieźle przy snukerowym stole. No i od tamtego czasu bardzo wydoroślał, bardzo też dojrzał snukerowo. Jest zawodnikiem już pełną gębą, możemy powiedzieć, który radzi sobie z tymi najlepszymi no i dał tego tutaj wynik też w tych kwalifikacjach Mistrzostw Świata. Wspominałeś, że czeka go fantastyczna rywalizacja, w Kursie był Theatre. Tam toczy się walka o Mistrzostwo Świata i będzie toczyć się przez długie lata, bo chyba niedawno został jeszcze kontrakt podpisany na przedłużenie rozgrywania tych meczów decydujących całych mistrzostw, właśnie w Sheffield. W przyszłym roku będziemy mieli stulecie od pierwszych Mistrzostw Świata i akurat no dokładnie 100 lat było trzeba, żeby Polak w końcu zagrał. Ale kiedyś była to impreza bardzo zamknięta głównie dla Brytyjczyków. Tak, teraz ten snooker na całym świecie się zmienia. Najbardziej widać te wpływy z Azji, głównie z Chin, gdzie tych zawodników jest mnóstwo. Tych zawodników już profesjonalnych jest też bardzo dużo. No i możemy tutaj tak powiedzieć, że on, ta dyscyplina robi się taka globalna. W porównaniu do tych lat kilkudziesięciu nawet jeszcze wstecz, jakbyśmy spojrzeli na snookera, to głównie grali Brytyjczycy, no i ewentualnie jeszcze jakieś osoby z tych byłych kolonii brytyjskich, jak na przykład Australia, kiedyś kolonia brytyjska, tam jeszcze zostały te stoły do snookera i tam paru zawodników było i nadal jest, więc no, to wszystko się bardzo rozrasta, to wszystko się globalizuje i ta dyscyplina robi się taka bardzo światowa, ale nadal jednak jeszcze trochę niszowa. O czym opowiadał Grzegorz Nowaczek. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A w Polskim Radio 24 teraz będziemy rozmawiać o imprezie, która się nazywa Hirox w studiu Urszula Zywer, dyrektor sportowy tej imprezy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło. To powiedzmy naszym słuchaczom, którzy już czekają od 15 minut, żeby wyjaśnić dokładnie czym jest Hirox. Hirox to jest bieg w rodzaju fitness. To jest połączenie biegu i ćwiczeń funkcjonalnych. Zawodnicy, którzy biorą udział w wydarzeniu mają do pokonania 8 razy 1 km biegu i jedną stację, która zawsze jest taka sama, zawsze jest powtarzalna jakby z wydarzenia na wydarzenie. Pierwsza stacja to zawsze to samo, druga to samo, dokładnie, więc jest to ustandaryzowana dyscyplina. I na przykład jakie są to ćwiczenia? Na przykład pchanie sań, albo wiosłowanie na ergometrze. Mhm. I jeszcze co mamy? Takie, e... Posłyszałem, że to są takie ćwiczenia typu naturalny ruch człowieka z życia codziennego. Dokładnie, to są ćwiczenia, które odwzorowują oczywiście też do pewnego stopnia e, takie funkcjonalne wzorce ruchowe, e, z którymi spotykamy się właśnie na co dzień. Impreza zyskuje popularność. Coraz częściej można o niej usłyszeć. Jak się narodziła? Kiedy, się, kiedy powstała? W 2017 roku i jest to y, niemiecki pomysł, natomiast do Polski trafił w 2023 roku, e, wtedy zresztą e, w Warszawie debiutowaliśmy e, z liczbą zawodników chyba nawet niespełna 700, a w ten weekend, właściwie nie weekend, ale przez połowę tygodnia e, stawi się na stadionie m, na PGE Narodowym 14 tysięcy osób. No to bardzo ładne liczby, e, a samych zawodników? Dokładnie Sam, tak, samych, samych zawodników. zawodników. A jeszcze to drugie myślałem, tyle. Że podajemy liczbę nie, nie, wszystkich osób. Nie, nie, spodziewamy się jeszcze, myślę, drugie tyle kibiców. No to rzeczywiście liczby naprawdę robią e, wrażenie. E, mówi się o tym, że Hirox jest dostępny zarówno dla amatorów, jak i dla profesjonalistów, e, że można połączyć w pewnych aspektach te dwa światy. W jaki sposób? No w taki sposób, że właśnie ten próg wejścia jest bardzo niski z tytułu tego, że ćwiczenia nie są skomplikowane technicznie, odwzorowują te naturalne wzorce ruchowe, więc nawet osoba, która nie ma większego doświadczenia może już się sprawdzić w tej dyscyplinie, a z kolei osoba, która jest już sportowcem z wysokiego poziomu, wysokiej rangi może po prostu spróbować czegoś innego, no i zmierzyć się z wyzwaniem, które my stawiamy it Dziś na Stadionie Narodowym trwa rozkładanie y, sprzętu. Słyszałem, że bardzo pracowity dzień, bo trzeba wszystko do, co do centymetra było wymierzyć, wyliczyć, y, żeby te, te trasy wygląda, ta trasa wyglądała tak jak y, na innych miejscach, w innych miejscach. Dokładnie tak jest. Gdziekolwiek zawodnik nie pojawi się na imprezie Hirox, a, a jest już na wszystkich kontynentach y, i, i na całym świecie można brać udział w, w tych imprezach, w tych zawodach, wszędzie Trasa wygl wygląda dokładnie tak samo no i akurat tak się składa, że, że ja odpowiadam za to, żeby odpowiednio wszystko zostało wymierzone. Jasne, czyli m, przypominamy, bieg na 8 kilometrów, 8 stacji, po każdym kilometrze ćwiczenia i y, bardzo dużo... Różnych kategorii, tak? Możemy troszeczkę powiedzieć, w jakich kategoriach zawodnicy będą startować? Oczywiście. Zawodnicy startują w kategoriach indywidualnych i tutaj mamy do wyboru jakby dwie kategorie, open i pro, które różnią się ciężarem. W pro oczywiście ten ciężar jest wyższy. Dokładnie ta sama sytuacja jest w kategoriach doubles, czyli kategorii, w których z dwóch zawodników startuje jako team. E, są też e, sztafety czteroosobowe i one są te teamy dwuosobowe zarówno jak sztafety e, i męskie i żeńskie i mieszane. I tutaj chyba jest największe pole do popisu dla potencjalnych startów też zawodników, e, którzy są bardziej amatorami niż profesjonalistami. Zgadza się, bo jakby... Podjąć wyzwanie, którym jest High Rocks i samodzielnie pokonać cały tor, to jest naprawdę duża rzecz. Natomiast jeżeli ktoś nie jest jeszcze pewien swoich umiejętności, nie ma jeszcze takiej pewności siebie, to start w albo w zespole dwuosobowym, albo w sztafecie to jest wspaniały wybór na to, żeby wejść do tego świata hybrydowych wyścigów i oswoić się z tą dyscypliną. A pani oprócz organizowania tej imprezy też będzie startować? Być może. <grych> Na razie tajemnica. Nie e, wiemy. Jakby od, od tego się zaczęło. Ja zanim zaczęłam pracować z Heroxem, byłam zawodnikiem. E, natomiast e, no, trzeba przyznać, że wyzwanie już same, samej organizacji jest na tyle duże, że możliwe, że nie starczy mi już energii na start. A, czyli będzie to spontaniczna decyzja bardziej? Raczej tak. Dobrze, to powiedzmy, bo trochę nazwisk ma przyciągnąć też te drugie 14 tysięcy ludzi na Stadion Narodowy, mówię o kibicach, pojawi się trochę znanych postaci i możemy tutaj już zdradzić też jedno, nie tylko jedno gorące nazwisko, no ale kilka tych, tych nazwisk też ludzi związanych z polskim sportem, tym troszkę kwalifikowanym ludzi, których znamy z pierwszych stron gazet, o których sporo się Mówi. Tak jest. Na listach startowych y, widzieliśmy już Annę Lewandowską, y, której nie trzeba przecież przedstawiać, ale też gwiazdy y, stadionów lekkoatletycznych, takie jak Piotr Lisek czy Anna Kiełbasińska. Tak jest. Na komisji nasi lekkoatleci, y, czyli biegająca dystanse Anna Kiełbasińska, Piotr Lisek y, w skoku otyczce. No tutaj chyba już y, Duplantisa nie pobije, więc szuka nowych wyzwań. Kto wie, może będzie gwiazdą Heroxa? No może tak, oby tak y, było. No to powiedzmy, jak ten cały cykl, cały rok y, wygląda, jeżeli chodzi o organizowanie tego typu imprez. Y, no bo ten mm, start na Stadionie Narodowym to jest element pewnego cyklu. Tak jest. Y jakby w, w krajach europejskich zazwyczaj sezon trwa no trochę jak nasz rok szkolny. E, rzeczywiście pojawiamy się na jesień z pierwszymi e, eventami w danym sezonie i w Polsce to jest czwarty, czwarty event, czwarte wydarzenie tego sezonu i ostatnie sezon kończy się Mistrzostwami Świata w Sztokholmie, które odbędą się w czerwcu i w Warszawie też mamy bardzo ważny przystanek do tych właśnie Mistrzostw Świata, mianowicie ostatni wyścig serii Major, czyli wyścig dla absolutnie najlepszych zawodników na świecie. Czyli sprawdzamy tutaj swoje umiejętności już przed Mistrzostwami Świata. Ważniejszego takiego startu w cyklu chyba nie można sobie wyobrazić. Dokładnie. Bardzo wysoka stawka jest, bo są ostatnie miejsca kwalifikacyjne dla Elite 15, ale z tego biegu klasycznego, w którym biorą też udział e, zawodnicy, którzy nie zaliczają się do tej elity, bo tutaj tylko piętnastka zawodników czy piętnastka par e, bierze udział w tym wyścigu. Ci zawodnicy, którzy biorą udział w e, jakby klasycznym wymiarze tego wydarzenia, oni też mogą się zakwalifikować na Mistrzostwa Świata i startować jakby w swojej kategorii wiekowej. Jakie emocje towarzyszą tym, którzy startują w Hajroksie? Może pani to nam powiedzieć też na własnej y, skórze. E, jest to miks emocji. Na własnych <głos> doświadczeniach. Tak jest, jest to miks emocji, ale jest to ogromna ekscytacja i, i też y, bardzo duża satysfakcja, jak się rzeczywiście przekracza już tą, tą linię mety, bo jest to wyzwanie, które naprawdę pozwala nam przekraczać pewne granice i doświadczać y, też y, Takich, takich emocji, z którymi ciężko jest w zasadzie na co dzień się zetknąć, to niesamowicie też buduje, jeżeli się podejmie takie wyzwanie, jeżeli się je ukończy. Ale stres jest spowodowany mm, na samym początku pewnie nieznajomością, yy, jeżeli ktoś startuje pierwszy raz, a jeżeli ktoś startuje któryś raz, to skąd stres? No, może z tytułu tego, że chcę pobić swój e, życiowy wynik, bo tak jak już wspomnieliśmy, trasa jest ustandaryzowana, więc mamy dobry punkt odniesienia i możemy jakby stale e, śledzić ten swój progres i, i sprawdzać, czy, czy jesteśmy lepsi. No to kto należy do no, najlepszych zawodników na świecie w High e, Ja myślę, że tutaj nie trzeba ich wymieniać, to po prostu trzeba przyjść na PG narodowy i ich zobaczyć na żywo. No i wtedy zapamiętać. Dokładnie tak. Mm, parę tygodni temu mm, też słyszałem ciekawą historię, że jeden z uczestników zdecydował się na start z własnym tatą 80-letnim, który no, chyba bardzo krótkie miał przygotowania, mm, bo, bo dosyć spontaniczna też decyzja uczestników, y, więc y, no, tak, na, tak naprawdę te, też nieprawdopodobna historia i jak... Y, Hmm, jakie pomysły mają zawodnicy, żeby e, kogoś ściągnąć, e, komuś to polecić i jakie, na jakie wyzwania decydują się też e, no właśnie uczestnicy? No to w zasadzie nawet nie jest tak nieprawdopodobna historia, bo ci zawodnicy, których spotykamy, to tak jak już wspomnieliśmy, to są też sportowcy, e, którzy są e zawodowcami, tak? Ale... Yy, mamy na trasie za każdym razem osoby o każdym yy, poziomie przygotowania, osoby w każdym wieku, yy, osoby, które też teoretycznie tak w ramach tych takich przyjętych norm społecznych już należą do starszaków, ale oni mają swoje kategorie wiekowe i razem sobie rywalizują, startując w tych zawodach też zawodnicy z niepełnosprawnościami. Więc jeżeli mówimy, a mówimy tak otwarcie, że Hirox to jest impreza dla każdego, to naprawdę mamy to na myśli. No tak, ale czasem niełatwo rodziców przykładowo wyciągnąć do startów. Wiemy, że może się to budzić z oporem. Stąd to sformułowanie. Nie, że to może być nieprawdopodobne. Hirox to nie tylko sport, to też społeczność. Jak buduje się taką społeczność hiroxową? No to jest, to jest takie wydarzenie, które zrzesza ludzi, którzy mają podobne potrzeby, podobny światopogląd i, i, i podobne hobby, no bo jednak... Spędzając ten, ten czas na treningach e, kilka razy w tygodniu, bo przecież do tego trzeba się przygotować, e, ci ludzie po prostu dzielą pewien aspekt życia, więc to ich łączy. Łączy ich też to, jakie emocje przeżywają na trasie, to jak mogą e, przedyskutować e, swoje doświadczenia. To jest niesamowita rzecz, bo też na Stadionie Narodowym spotkamy ludzi, którzy są z e, różnych części świata e, i tutaj ta społeczność, to też... Pięknie pokazuje, jak ta społeczność tak naprawdę jest bardzo, bardzo bliska siebie, e, mimo tych e, granic i mimo tych e, odległości, które gdzieś tam ewentualnie mogą ludzi dzielić, bo bez względu na to, czy jest to zawodnik zawodowy, czy młodszy, czy starszy, to ci wszyscy ludzie mają jeden cel. A od roli zawodnika do roli dyrektora sportowego e, przejście tej drogi powoduje dodatkowe emocje? Zdecydowanie, ale to niesamowicie pomaga, bo akurat w mojej roli e, móc e, wcielić się w tą rolę e, zawodnika i spojrzeć z jego perspektywy, to bardzo mi pomaga w e, pełnianiu swoich obowiązków. To jeszcze dwa słowa o otoczce, jaka czeka ludzi, którzy zdecydują się zobaczyć imprezę na Stadionie Narodowym. Ech. Trudno to w zasadzie ująć, e, ująć w słowach. E, no, czeka Was niesamowite e, widowisko, niesamowite wydarzenie, pięknie skrojone, jeżeli chodzi o, o też oprawę i muzyczną i komentarz e, specjalistów, także to trzeba po prostu zobaczyć. A zapraszała dyrektor sportowa tej imprezy Urszula Zywer. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A za uwagę dziękuję Tomasz Kowalczyk. Do usłyszenia. Klammer.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 Minęła 20.30. Waworobiec zapraszam. Lotniska w Lublinie i w Rzeszowie, tymczasowo zamknięte dla cywilnego ruchu lotniczego. Polska poderwała myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na terytorium Ukrainy. W powietrzu znajduje się para dyżurna myśliwców oraz samolot wczesnego ostrzegania. Działania mają charakter prewencyjny, informuje w komunikacie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Ministerstwo Zdrowia podsumowało projekty medyczne z Krajowego Planu Odbudowy. Na realizację ponad 1200 inicjatyw przeznaczono 18 miliardów złotych. Inwestycje wpłyną na poprawę dostępności i jakości leczenia, mówiła szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda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 Bartłomiej Orpel. Pierwszy dotyczy cyfryzacji. Tutaj środki, które pozyskaliśmy, to ponad 7 milionów złotych. A drugi mniejszy projekt to ten dotyczący zakresu kardiologicznego. I tutaj jest ta na poziomie ponad miliona złotych. Projekty muszą zostać rozliczone do końca sierpnia. Polscy żołnierze obchodzą dziś święto dumy z munduru. Zostało ustanowione decyzją ministra obrony narodowej. Uczniowie szkoły imienia Pułku Piechoty w Radomiu przyznają, że mundur wiele dla nich znaczy. Powiem to w taki sposób prosto i wyraźnie. Jeżeli zakładam mundur, to czuję dumę. Przede wszystkim z mojego narodu, z mojej szkoły. Czuję się ogólnie bardziej poważnie i taki dorosły, jak jestem w tym mundurze. Zawsze przed ubraniem munduru dbamy o to, żeby były wszystkie naszywki, żeby nie był pognięciony. Tym bardziej właśnie, jeżeli możemy pokazać tutaj uczniom klas pierwszych, jak godnie go nosić. Dzień Dumy z munduru obchodzony jest 15 kwietnia po raz trzeci. 32 minuty po godzinie 20 słuchają państwo Polskiego Radia 24. Jeśli chodzi o sytuację na świecie, spotkanie goni spotkanie. Najpierw w Islamabadzie Amerykanie z Irańczykami, a potem w Waszyngtonie przedstawiciele Izraela i Libanu. I też w Towarzystwie Amerykanów, dodam. Tak. I tu też wynik właściwie podobny, czyli stwierdzenie, że jeszcze się spotkamy. No nawet lepiej, no bo dopiero teraz się przebąkuje o tym, że mają być kolejne rozmowy e, irańsko-amerykańskie, że być może do nich dojdzie, a... A jednak te izraelsko-libańskie się odbędą na pewno, więc to, to jest trochę, trochę chyba łatwiej, choć w, wcale łatwo nie jest. Tylko, czy Liban jest w stanie zapanować, czy byłby w stanie zapanować nad Hezbollahem, na ile silny może się okazać jako państwo? Do tych kwestii wrócimy właśnie teraz. Świat w powiększeniu. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu, a moimi Państwa gościem jest tego wieczora profesor Rafał Ożarowski z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, który właśnie Libanem między innymi się badawczo zajmuje. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Po tych wczorajszych rozmowach w Waszyngtonie, no, na dość niskim szczeblu, to, to rozmawiali ambasadorowie Libanu i Izraela e, akredytowani w Ameryce, no, ale byli też Amerykanie, był Marco Rubio, sekretarz stanu. E, no, no są takie e, informacje, że ma dojść do kolejnego spotkania, być może nawet już bez Amerykanów. To, to, to jest pozytywny wynik tego wczorajszego spotkania? No na pewno. To jest nawet w pewnym sensie przełomowa sytuacja, bo w zasadzie takich spotkań to wcześniej na taką dużą skalę nie było mimo wszystko, bo te państwa są cały czas formalnie w stanie wojny. Od 48 roku, z ubiegłego wieku jeszcze czasy, no, tylko rodzaj ich łączy, tak? a nigdy nie było układu pokojowego. No, to jest, można powiedzieć, takie pewne preludium, no, ale jest to bardzo dużo jeszcze przeszkód i wiele kroków do wykonania, także też bym się tutaj wstępnie tym tak bardzo może nie zachwycał, ale duży krok jest zrobiony. No i oczywiście to były też pierwsze rozmowy od ponad 30 lat, w których Izraelczycy i Libończycy przynajmniej oficjalnie siedli do jednego stołu. Dokładnie, dokładnie. Natomiast no, jest to ciekawe naprawdę wydarzenie i, i jestem sam też ciekaw jak ta sytuacja się rozwinie. Aczkolwiek byłbym jeszcze ostrożny z uwagi na wiele elementów, które te plany wstępne oczywiście mogą pokrzyżować. Liban to jest kraj nieduży, a jednocześnie krzyżuje się w nim bardzo wiele różnych interesów, konfliktów, wpływów. Kraj podzielony religijnie i to dość mocno, właściwie taki tygiel. No, Bliski Wschód oczywiście jest tyglem kulturowym, religijnym, ale Liban, mam wrażenie, jak w soczewce w sobie skupia różne, różne te wątki. No, to jest kraj, choć nieduży, trudny do rządzenia. No bardzo trudne do rządzenia. W zasadzie od początku swojego istnienia jest to kraj, który można powiedzieć ma trochę sztuczny charakter. Wykreowany przez europejską, francuską administrację. No i te jego losy są też takie skomplikowane z uwagi na tą mozaikę religijną przede wszystkim i różne interesy grup, grup tak zwanych klanowych. Tam istnieje takie pojęcie jak sektarianizm, gdzie mamy bardzo Silne wpływy klanów takich rodowych libańskich i interes państwa w tym przypadku wtedy schodzi na dalszy plan i to jest taki no, długotrwały problem tego kraju, co między innymi dzisiaj współcześnie też w polityce międzynarodowej i wewnętrznej jest widoczne. No te trzy główne grupy religijne to są muzułmanie sunnici, muzułmanie szyici i chrześcijanie, ale mamy też przedstawicieli innych grup religijnych i czy etnicznych, druzów, e e jakichś tam jezydów, jakieś inne, inne mniejsze grupy też oczywiście bardzo w Libanie istotne. No ten, ten, ten, ta główna oś to jest właśnie sunnici, szyici, chrześcijanie i tutaj na tej linii do wojen domowych dochodziło w historii Libanu wielokrotnie. Tak, oczywiście. No to, to jest państwo naznaczone tymi konfliktami, a szczególnie no bardzo długotrwałą i krwawą wojną, jeszcze rozpoczętą w latach 70. ubiegłego wieku. Ona się skończyła później po około 15 latach, natomiast spokoju, takiej stabilności Liban nigdy nie odzyskał. Między innymi za sprawą tego, co jest dzisiaj kluczowe w potencjalnym, ewentualnym porozumieniu z wczoraj, jeśli chodzi oczywiście o istnienie Hezbollahu, czyli zbrojnych, zbrojnego ugrupowania szyickiego współpracującego z Iranem na terytorium Libanu. No właśnie, bo Hezbollah to jest ugrupowanie szyickie, ugrupowanie, które jest i partią polityczną, Hezbollah, partią Boga, ale jest i organizacją zbrojną, ale też nie reprezentuje wszystkich szyitów. Znaczy nie, nie każdy szyita w Libanie jest zwolennikiem Hezbollahu. Absolutnie, oczywiście trudno powiedzieć procentowo jak to wygląda, ale to jest tak statystycznie można powiedzieć 30 parę do 40% może być szeitów z Hezbollahu. Są jeszcze inne ugrupowania, inne, inne organizacje polityczne. Hezbollah nie jest na pewno dominującym bezwzględnie ugrupowaniem wśród szyitów ale wśród tych, którzy go popierają, no, ma bardzo, bardzo duże poparcie i też był ugrupowaniem, które nie działało tylko politycznie i militarnie, ale przede wszystkim też społecznie. Tak? To jest y, takie zaplecze dla społeczne dla, dla wszystkich, y, którzy nie uzyskiwali pomocy od państwa. Wiadomo, że Liban był tym państwem no, niewydolnym, niezdolnym do, y, do wsparcia dla, na rzecz wielu grup społecznych y, państwem, które miało swoje problemy funkcjonalne. No i Hezbollah tą lukę dosyć sprawnie wypełnił. No, mamy też dosyć taką y, y, y, y, y, oryginalną formułę kształtowania się władz y, w Libanie, ponieważ prezydentem zawsze jest y, chrześcijanin, premierem sunnita, przewodniczącym parlamentu szyita, y, y, tylko że wewnątrz tych grup religijnych są różne ugrupowania i to czasami oni reprezentują jedne albo drugie ugrupowania, ale wewnątrz tej grupy religijnej, no, to jest taki mechanizm, który jak rozumiem ma zapobiegać temu, żeby właśnie y, dochodziło do sesji konfliktów czy właśnie do jakiegoś zarzewia wojny domu. No tak, ale ten mechanizm jest ustalony już od początku istnienia Libanu. Jeszcze z czasów, kiedy Liban był mandatem francuskim, już przyjmowano taki mechanizm w założeniu. Uważano, że zakładano bynajmniej, że jeśli Liban uzyska niepodległość, co też się stało po II wojnie światowej, to ten mechanizm będzie takim systemem prewencyjnym właśnie przeciwko dominacji różnych grup i że wszyscy będą mieli swoje swoje przywileje i swoje parytety utrzymane. Jak się okazało, wojna wewnętrzna, domowa, która stała się konfliktem międzynarodowym potem, no, ym, troszeczkę zdezawoływała ten, ten system i dzisiaj tak naprawdę ten system konfesyjny, bo to też się nazywa system konfesyjny, yy, jest obciążeniem dla Libanu generalnie, w dużej mierze. I ten system wymagałby zmiany, ale no, nie ma pomysłu, ani nie ma w ogóle też odwagi, żeby i, i okoliczności wewnętrznych, żeby ten system zmienić. No, wiele rzeczy też w Libanie nie funkcjonuje, tych, które powinny stać, jakby rzeczy, które powinny świadczyć o sile państwa, państwa libańskiego, takich jak system ochrony zdrowia, system wymiaru sprawiedliwości, system służb mundurowych, cywilnych, znaczy wiele takich elementów, mam wrażenie, w Libanie byłem raz, przez dłuższy może moment, ale tylko raz, ale wielokrotnie to tak. słyszałem, że wiele rzeczy nie funkcjonuje w, w Libanie, bo cała para tego państwa idzie w to, żeby nie doszło do wojny, więc nie ma już sił na to, żeby się zająć codziennymi, przyziemnymi sprawami. No dokładnie, dokładnie. To jest państwo, które jest w zasadzie od dłuższego czasu w stanie bankructwa. Państwo niewydolne, dysfunkcyjne kompletnie. A obecność od wielu dekad Hezbollahu, który ma swoją tak zwaną przywódówkę militarną, czyli skrzydło zbrojne, które jest de facto konkurencyjne dla regularnej armii libańskiej, no potwierdza ten, ten mechanizm, tą sytuację. Wydaje mi się, że, że dla dobra Libanu, to może tak ująć, to, jest to spotkanie, które się odbywa, odbyło i będzie się pewnie odbywać jeszcze w innych wymiarach, te spotkania w przyszłym czasie, no mogą być takim światełkiem w tunelu. Jest okazja. Żeby ten Hezbollah, ja nie mówię wyeliminować, bo on jest też partią polityczną, ale można go ograniczyć, czyli żeby on się definitywnie rozbroił i przestał być taką organizacją, która e, przyczynia się do dysfunkcjonalności państwa. No właśnie, czy to jest możliwe, żeby w Libanie się zrealizował taki scenariusz, który miał miejsce na przykład w Irlandii Północnej, albo na przykład w kraju Basków w Hiszpanii, gdzie no oczywiście tam to były formalnie odrębną rzeczą, była polityczna Sinn Fein, a terrorystyczna Aira, czy polityczna Batasuna, a terrorystyczna ETA, no ale to związki między jedną a drugą organizacją no by, by, by były oczywiste takie, czy, czy inne, ale koniec końców w obu przypadkach, czy Aira w Irlandii Północnej, czy Batasuna w kraju Basków, Broń złożyły, o, o, przepraszam, ETA bro, krajobacków broń złożyły, a Sinn Shinfani zostały partiami włączonymi do systemu politycznego na normalnych, demokratycznych zasadach i, i terroryzmu nie ma. To coś takiego możliwego jest, taki scenariusz jest możliwy do zrealizowania w Libanie? Ja powiem szczerze, że w, nie wykluczałbym tego scenariusza, dlatego że okoliczności międzynarodowe od wielu już lat pokazują, że no Hezbollah będzie miał duże trudności w utrzymaniu potencjału militarnego, jakim dysponował wcześniej. Iran teraz jest mocno ograniczony w swoich działaniach. Nie tylko z powodu oczywiście tego, co się dzieje w Zatoce Perskiej czy w Cieśninie Ormuz, ale również z tego przede wszystkim powodu, że nie ma politycznego partnera syryjskiego, takim jakim był kiedyś Assad, który już nie jest od dawna Prezydentem. No i, i to jest taka, powiedziałbym, luka terytorialna trochę. Tutaj będzie bardzo trudno utrzymać Hezbollahowi jego potencjał. I wydaje mi się, że yy, Izraelczycy, ale też y, niektóre środowiska libańskie zdają sobie sprawę, że może być to szansa zbudowania czegoś zupełnie nowego, a nie jest to takie niewyobrażalne, bo wcześniej też w historii nikomu się nie, nikomu, że tak powiem, nie przychodziło do głowy, że może być podpisany separatystyczny pokój z Izraelem, a tak było. tak. Egipt podpisał taki pokój w 79 roku, potem Jordania, między innymi w latach 90. Więc takie sytuacje miały miejsce i nie jest to nic nowego. Ja bym nie wykluczał tego scenariusza, ale myślę, że to jeszcze długa droga, nim on ewentualnie by się zmaterializował, to po drodze mogą być różne sytuacje i okoliczności i nie jest pewne, czy nie będzie torpedowania tego również scenariusza na scenie politycznej Libanu, wewnątrz tego kraju. To jest więc możliwe, że Liban sobie z tym wszystkim poradzi bez dużej pomocy zewnętrznej, bo no, ta armia libańska, no, tak jak pan mówił, no, Hezbollah potrafi być przeciwwagą dla tej armii libańskiej. Znaczy ona potrafi być zbyt słaba, żeby sobie z tym Hezbollahem poradzić. No, w ramach rozejmu wcześniej zawartego między Izraelem a Hezbollahem miała ta armia libańska wejść na południe Libanu, przejąć te tereny pod swoją kontrolę, pod kontroli Hezbollahu. No i nie za bardzo dała rada. Izrael wrócił na południe Libanu. To prawda, natomiast myślę, że w obecnych okolicznościach jest jakaś szansa, że to się może zmaterializować. Natomiast ja nie powiem na 100% że tak będzie, dlatego że na Bliskim Wschodzie wiele rzeczy jest trudnych do zdiagnozowania i ten region ma często swoje bardzo przewrotne oblicze. W związku z tym no, trochę bym był niepoważny, gdybym zakładał, że to się może udać. Zakładam, że jest taki scenariusz, który faktycznie tą drogą może pójść, ale jest też druga e, droga, że to się po prostu nie uda, bo Hezbollah będzie robił wszystko wewnątrz kraju, żeby storpedować ewentualne tego typu potencjalne porozumienie czy potencjalne dalsze rozmowy. E, może być też powrót do działań terrorystycznych. Tak? Równie, również tego nie możemy wykluczać wewnątrz Libanu. Czyli to takiej trochę y, eskalacji wewnętrznego konfliktu e, tych, którzy, czy tych elit, które chciałyby ewentualnie porozumienia z Izraelem i tych, którzy sobie tego po prostu nie wyobrażają i wtedy będą to torpedować. No ja rozumiem, że Amerykanie by sobie życzyli tego, żeby doszło do jakiegoś porozumienia między Izraelem a e, Pa państwem libańskim, reprezentowanym przez tego, kto oczywiście na takie porozumienie się zgodzi. Bo jak słuchałem Marco Rubio, sekretarza stanu amerykańskiego po tych rozmowach wczorajszych w Waszyngtonie, to on w zasadzie to, to tak mówił. Liban i Izrael mają wspólnego wroga, tym wrogiem jest Hezbollah i muszą razem się, no tak ja oczywiście parafrazuję te słowa, ale taki był ich sens. Razem muszą się z tym problemem uporać i tak naprawdę to w obu przypadkach chodzi o to samo. Chodzi o to samo? Y Powiem tak, to jest taki punkt widzenia trochę amerykański, gdzie Mamy się takie, taką narrację państwową odgórną, tylko musimy pamiętać, że państwa na Bliskim Wschodzie trochę inaczej funkcjonują niż e, państwa w naszym wyobrażeniu, bo tam jednak ta struktura społeczna jest bardzo ważna, ona jest oddolna. I teraz, e, żeby to się udało zrealizować, to musiało być naprawdę wiele też różnych okoliczności, które by temu sprzyjały. I to takie proste równanie 1 plus 1 będzie 2, to nie zawsze tutaj zda egzamin. Ja oczywiście rozumiem intencje Amerykanów i wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby można było ewentualnie taką drogę wybrać, tak? czy nakreślić w przyszłości. Natomiast na pewno Hezbollah się nie, nie podda w tej sytuacji i na pewno nie podniesie rąk do góry i nie powie, że no, my też w sumie nie mamy nic do powiedzenia i przestajemy na tą na to rozwiązanie, bo to będzie koniec ich tak naprawdę całego fundamentu ideologicznego, który jest podstawą ich aktywności od ponad 30 lat. Po drugie, pamiętajmy, że Hezbollah też jest częścią rządu. Tam są ministrowie z Hezbollahu w rządzie libańskim. Oczywiście oni mogą wystąpić z rządu, mogą ewentualnie podać się do dymisji, mogą protestować, no różne rzeczy mogą się dziać, ale Liban jest znany z tej tak zwanej Użyję takiego słowa w e, obstrukcji politycznej, w tym sensie, że tam bardzo często dochodzi do sytuacji patowej, gdzie nie można podjąć żadnej decyzji. Przez wiele miesięcy był wakat na e, stanowisko prezydenta, tak? Czy urząd prezydenta był nieobsadzony, dlatego że no, strony polityczne, parlament nie był w stanie podjąć żadnej decyzji. Premier był tak zwanym pełniącym obowiązki prezydenta przez ten czas. To jest sytuacja typowa dla Libanu, gdzie nie mamy tak naprawdę łatwych politycznie rozwiązań. Stąd między innymi też takie moje obawy. Ta zapowiedź jest bardzo interesująca, inspirująca, natomiast być może, być może. Czekają nas jeszcze bardzo długie tutaj e, przeprawy z, e, wewnątrz Libanu, żeby w ogóle mówić o takim potencjalnym porozumieniu. Ja też domyślam się, przynajmniej takie mam doświadczenie, że Izrael no, ma bardzo złą opinię wśród Libańczyków, nie tylko tych, którzy są zwolennikami Hezbollahu, ale także innych szyitów, czy sunnitów, czy chrześcijan, no bo te wojny domowe, w które też się włączał Izrael na niektórych etapach, no, były bardzo wojnami krwawymi. Izrael się też wielu dopuszczał. No, wprost można powiedzieć tak, że i zbrodni wojennych na terenie Libanu, no, choćby akurat te masakry w obozach Sabra i Shatila, to palestyńskie obozy uchodźców, no ale jednak to wszystko było w Bejrucie przecież i, i to były... Znaczy to, to były milicje maronickie, ja wiem, ale też Izraelczycy tam, prawda, no, gdzieś tam byli w okolicy tej, tej, tej, tej, tej, ale, tej, tej ale sytuacji. Ale że pan poruszył ten temat, bo bardzo często nam się z takiego europocentrycznego punktu widzenia wydaje, że to muzułmanie albo szyici, albo część szyitów będzie kontestować czy wyrażać daleko idący sprzeciw w różnej formie, przeciwko tym, co temu, co się dzieje, działo wczoraj i dzisiaj, a nie jest to do końca prawdą, bo libańscy, libańscy chrześcijanie wcale nie są proizraelscy, tak? To też trzeba sobie jasno powiedzieć. Znaczy, ja nie znam żadnego chrześcijana libańskiego, który by się nie wypowiadał o y, Izraelu w sposób bardzo krytyczny. Tak, no powinno. właśnie, właśnie, ale to ja jakby tylko chcę też słuchaczom to, to y, przekazać, bo mamy czasami takie uproszczenia, że a chrześcijanie to może z nimi łatwiej będzie, oni jakby zrozumieją, że to to jakby Hezbollah muzułmański y, i on jest problemem y, tylko i wyłącznie. Nie jest to oczywiście prawda, to jest duże uproszczenie chrześcijanie też wyrażają postawę bardzo mocno i głęboko antyizraelską, tym bardziej, że Izrael okupował. Liban no jest tak naprawdę historycznym wrogiem e, też e, świata arabskiego, pomimo że oczywiście są układy pokojowe z wybranymi państwami, ale społeczeństwa w świecie arabskim są mocno antyizraelskie i mocno antyamerykańskie. I teraz jak to miałoby wyglądać w praktyce w Libanie, no to powiem szczerze, jest to dla mnie też duża, duża niewiadoma, tak? jak potencjalnie władze Libanu, oczywiście łącznie z prezydentem Maunem na czele... Czyli chrześcijaninem, być... przypomnijmy. Tak, oczywiście, bo to wynika jakby z tego parytetu podziału władz systemu konfesyjnego. Jakby to miało być przekute na, na taką praktykę i realizację tego porozumienia... No, sam jestem ciekaw, tak, bo to jest bardzo trudny, trudny, trudne państwo do takiego jednoznacznego kategoryzowania, że jak mamy jakieś spotkania na poziomie ambasadorów, to już jakby państwo też w tym uczestniczy, no, nie do końca, tak. To jest bardzo duża kwestia też zróżnicowania wewnętrznego, jak mówiłem, tych, tych podziałów, nie jest wykluczone, że stan niestabilności może przeprowadzić, przeobrazić się przepraszam, w różnego rodzaju konflikt wewnętrzny, o różnym natężeniu. Nie jestem do końca też przekonany, że będzie to łatwa sprawa. Tak? Nie, w to akurat nie wierzę. No bo, no bo gdyby miało dojść do jakiegoś takiego porozumienia pomiędzy rządem Libanu czy częścią rządu Libanu a Izraelem przeciwko Hezbollahowi, no to ktoś musiałby takie porozumienie na swoje sumienie i na swój wizerunek wziąć, co jest myślę trudną decyzją, nawet jeśli gdzieś w perspektywie jest być może wyeliminowanie przynajmniej tej zbrojnej części Hezbollahu. Na pewno. No, ktoś musi wziąć na, na, na siebie ten, ten potencjalny układ. Jakkolwiek by on nie wyglądał, jakkolwiek by nie brzmiał, bo nie wiemy jeszcze oczywiście na razie nic o nim, bo go w zasadzie nie ma. Są tylko pewne elementy koncepcyjne i pewna projekcja, co miałoby być ewentualnie w przyszłości. Natomiast no, pytanie brzmi, jak to będzie wyglądało w praktyce. Ja oczywiście jestem, tak jak podkreśliłem wcześniej, Uważam, że będzie to trudny temat i bardzo, bardzo może być taki ciężki w realizacji w kategorii społeczno-politycznej w Libanie, na pewno. A po, po drugie, z drugiej strony patrząc, no, nie wykluczam, że to w ogóle jest niemożliwe, tak? bo tak jak pan powiedział, kiedyś w warunkach zagorzałej terrorystycznej walki, tak jak kiedyś tam Ira czy ETA miały swoje swoje cele i ambicje i okazało się, że można to przekuć w jakiś konsensus po długich dekadach oczywiście. Tak samo tutaj po długich latach też jakieś tam potencjalne światełko w tunelu jest. Dlatego pozostawiam sobie taki margines, że trzeba poczekać, zobaczyć w jakim kierunku to oczywiście się rozwinie. A jeśli chodzi o tę obecną operację izraelską w Libanie, bo bardzo często się mówiło, że Hezbollah korzysta z bardzo podobnej taktyki w walce z Izraelem, to znaczy próbuje Izrael wciągnąć w operację lądową na własnym terytorium, znaczy wciągnąć Izrael do, do Libanu, bo, bo tak Hezbollahowi jest na własnym terenie walczyć z Izraelem wy, wygodniej, zadawać większe straty armii izraelskiej, no bo w wymianie rakietowej, no to nie ma szans za dużych Hezbollah z Izraelem, no w powietrzu dominuje Izrael. No i ten Izrael jakby tym razem ponownie do tego Libanu wkroczył i mam wrażenie, że chyba tym razem Hezbollah już na to nie miał ochoty. No y to jest jedyna taktyka Hezbollahu. Hezbollah nie może walczyć na terenie y wroga w sposób otwarty, tak? On nie ma takiego potencjału, żeby w ogóle go zestawiać z armą izraelską. To jest w ogóle nie bezzasadne. Hezbollah specjalnie tworzy konflikt asymetryczny w tej materii, żeby mieć przewagę, tak? a z drugiej strony Izrael jest bardzo niechętny, żeby armią lądową pojawiać się w Libanie, bo ma doświadczenie historyczne. To kosztuje oczywiście nie tylko życie żołnierzy, ale też ogromne, ogromne środki finansowe. Poza tym jest to niepopularne społecznie. Nie po to oczywiście Izrael wychodził z Libanu w 2000 roku definitywnie, kończąc istnienie strefy buforowej, żeby teraz tworzyć pewne długotrwałe elementy podobne do tego. Oczywiście operacje są przeprowadzane, ale raczej one są punktowe, tak? w pewnym sensie z udziałem przede wszystkim lotnictwa, systemów rakietowych. To jest jasne. No czy Hezbollah będzie chętny, czy niechętny. Trudno powiedzieć w tej chwili, jaki on ma potencjał militarny, tak? bo Iran na razie jest zajęty w ogóle całkowicie swoją sprawą w Zatoce Perskiej i konfliktem ze Stanami Zjednoczonymi i też Izraelem. Ale z drugiej strony patrząc jeszcze, tylko małą dygresję tutaj dopowiem, że... Ta cała sprawa związana oczywiście z potencjalnym porozumieniem libańsko-izraelskim, no to jest oczywiście szerszy kontekst ograniczania maksymalnego Iranu i jego wpływu w całym regionie Bliskiego Wschodu. No tak, to jeszcze tylko na koniec. Zapytam, mamy niewiele czasu, minutę tylko, ale no są informacje, że jest blisko do kolejnych rozmów amerykańsko-irańskich z kolei. To sprawa Libanu no jest jakimś jednym też ważnym elementem tego wszystkiego. Ja myślę, że to jest pochodna tego, tak? Zobaczymy, jak będą wyglądały te rozmowy amerykańsko-irańskie, bo my już wiemy, że tutaj się wszystko może zmienić w przeciągu kilku godzin i tych rozmów może nie być. No, różne były po drodze też sytuacje. Natomiast jestem, jestem sam ciekaw, jak to się rozwiąże. Czy Hezbollah zachowa autonomię i bez względu na to, jak Iran się... E, zachowa w potencjalnych e, rozmowach z Amerykanami, kończącymi oczywiście ten konflikt, czy będzie też e, skazany jakby na to, że jego potencjał no, nie będzie już e, taki e, łatwy do odbudowania i do zbudowania, tak? Militarny oczywiście, o tym mówię. E, wydaje mi się, że dla dyplomacji amerykańskiej co byśmy nie mówili, te pomysły i plany są różnie odbierane na świecie, ale ten akurat aspekt libańsko-izraelski to jest właściwy moment moim zdaniem. I jest tu realna szansa, żeby to rozwiązać. No ale mówię, tak jak łatwo, nie będzie. łatwo na pewno nie będzie, Hezbollah się nie podda. I pamiętajmy, że jest to szybkie ugrupowanie, które będzie do końca walczyć o swoją pozycję. Musimy kropkę postawić z braku czasu, bo rzeczywiście temat jest serce ciekawy, i będziemy się temu bez wątpienia przyglądali. Profesor Rafał Łżarowski, Wyższa Szkoła Administracji Biznesu w Gdynie. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo. I również dziękuję Michał Strzałkowski do usłyszenia. Świat w powiększeniu.